Zapraszamy do wysłuchania materiału z centrum prasowego LEMON. Wysokich lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słodki, witam Państwa. Moim gościem jest Stanisław Tołwiński, prezes Aeroklubu Ukrainy Jezior, inicjator i organizator festynu lotniczego Mazur Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Jest Pan też pomysłodawcą reaktywacji lotnisk i lądowisk na Warmii i Mazurach. Zanim o tym porozmawiamy, to proszę wyjaśnić, czym jest lotnisko, a czym jest lądowisko. Lotnisko jest to teren, który jest przystosowany według reguł i standardów wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla lotnisk, prawda, i podlega rejestracji, pełnej rejestracji w rejestrze lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Lądowisko, to na dobrą sprawę, jest to teren przystosowany. Które zastępuje lotniska, prawda? I często właśnie w różnych miejscach do lądowiska typu agro, lądowiska, również dla innych celów, również niektóre działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym, również są oparte na statusie lądowiska. Ale jest jeszcze takie pojęcie, które też rozwija możliwość lądowania samolotów, jak tak zwane inne tereny przystosowane do startów i lądowań, na których też można ewentualnie, jeżeli są przystosowane, wykonywać operacje lotnicze. To jest sytuacja, która w tej chwili znakomicie się rozwija. Moja idea na przykład w ogóle jak gdyby reaktywowania zamiaru zainteresowania się sprawami lotnisk i lądowisk na warium Mazurów wynika stąd, że miałem kiedyś w ręku mapę z czasów niemieckich, gdzie zauważyłem, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego było kilkanaście lotnisk wykorzystywanych w tych czasach, kiedy Mazury były pod administracją niemiecką. Wobec tego, że były te tereny, a tereny były zawsze bardzo dobrze wybrane, zaczęliśmy rozważać jak stworzyć ideę prawda, zainteresowania innych potrzebą myślenia o infrastrukturze lotniczej, o infrastrukturze komunikacji lotniczej. I stąd, stąd też powstał taki zespół, którego ja miałem przyjemność kierować, a był to pod egidą władz wojewódzkich. I w wyniku tego powstało w ogóle bardzo fajne, szerokie opracowanie, które pokazuje w ogóle, gdzie lotnisko regionalne, tu w tym przypadku myśmy stawiali na lotnisko w Szymanach, gdzie lotniska lokalne, właśnie w jakich miejscowościach dużych, poza tym gdzie lądowiska, gdzie również po prostu kierunki rozwoju, po to mianowicie, żeby stworzyć jakąś sieć. Bo lotniska niewątpliwie, to nie jest kwestia jednego, musi być wiele miejsc, bo tak samo jak w dworce no po prostu nie wystarczy zrobić jeden dworzec Mazury, tylko wypadało, żeby iść. Tak samo i, i element lotnic, które nie są przedsięwzięciem biznesowym, a są przedsięwzięciem infrastrukturalnym. No i jak z tą reaktywacją? Udało się już coś reaktywować? satysfakcją muszę powiedzieć, że bardzo pozytywne nastąpiły zmiany. Po pierwsze zmiany w zakresie mentalnym, to znaczy w ogóle dostrzegania i istoty. Nie, że to jest fanaberia i że to jakiś wymysł, tylko że rzeczywiście istnieje taka potrzeba. To jest po pierwsze i to u władz, ale również i coraz niżej w różnych kręgach społecznych. Po drugie zaczęto pewne już konkretne sprawy robić jest zaawansowany proces sprawy na lotnisko regionalne w Szymanach. Jest również zrobione bardzo przyzwoicie lotnisko w tej chwili w Dajtkach z dwoma pasami. Jeden pas asfaltowy, drugi pas zrobiony nowatorsko, właściwie taką technologią, którą w Polsce jeszcze nie robili. Pas trawiasty. Jest i powstało wiele nowych, pozoczy się Kęczynem, melblągiem, prawda, nowych lądowisk, na przykład w Giżycku, które w tej chwili przy Mazury rezydens jako Airpark, prawda, w połączeniu z inwestycją budowy takich wspaniałych domów, ale również na przykład w Babiętach wspaniałe lądowisko, również w Mrągowie wspaniałe lądowisko, również w Kikita i gryźliny na przykład prowadzone bezpośrednio przez starostwo Olsztyńskie, więc można powiedzieć, że zrobił się pewien ruch pozytywny ruch, który będzie narastał i będzie się rozwijał. I to jest chwała, bo niewątpliwie przed nami w XXI wieku absolutnie to będzie, no, powiedzmy, cywilizacyjna konieczność. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo 15-20 lat temu posiadanie samochodu było luksusem. Mało kto myślał o tym, że będzie kiedyś w przyszłości tyle samochodów jeździło po naszych drogach. Myśli pan, że za 10 lat będzie tak, że większość obywateli będzie miało awionetkę albo mały samolot i w ten sposób będzie przemieszczało się między miastami? Postawię ryzykowną może teorię, ale chcę powiedzieć, że za 10 lat z dziesięciokrotnie się ilość samolotów w posiadaniu Polaków. Z 10 a niezależnie od tego, że nie trzeba być właścicielem samolotu, żeby latać do celów przyjemnościowych, turystycznych, biznesowych. Bo można po prostu je normalnie wypożyczać, bądź e, brać tam, gdzie świadczą usługi. A drogi jest koszt wypożyczania takiego samolotu? To zależy jaki praktycznie, bo to samoloty małe takie powiedzmy Cessna 152, to w granicach 250-300 zł, prawda? Za godzinę lotu. No ale proszę wziąć pod uwagę, że to nie jest dla ludzi, którzy mają problemy z utrzymaniem się. To, to, jest, to są sprawy dla ludzi, którzy, dla których czas jest bardzo drogi, którzy chcą się szybko przemieszczać, którzy chcą szybko docierać i, i, i wracać z powrotem. Proszę zauważyć, że wyprawa ze Śląska na Mazury to jest cały dzień. Czy ze Szczecina na przykład na Mazury To jest cały dzień, to jest do 12 godzin A Ale samolotem to jest 2 godziny To jest 3 godziny, zależy jakim samolotem W ciągu jednego dnia człowiek może oblecić całą Polskę W różnych <głos> trzech punktach mieć Załatwić sprawę i wrócić Może przylecieć na weekend bez problemów prawda, na, Ze Śląska na Mazury W piątek i w niedzielę wrócić do domu Prawda Zresztą ja poza tym, że, że te małe lotnictwo z punktu widzenia latania samemu, czy latania na przykład e, na zasadzie powiedzmy grup turystycznych, w tej chwili na przykład Niemcy przylatują do nas, do Polski, szczególnie na Mazury, na przykład do Kęczyna, gdzie kilkanaście samolotów niemieckich dwu, cztero, sześcioosobowych ląduje, bo oni lecą w takim rajdzie. Oni oblatują do Bałtyk, odwiedzają nas. To jest w ogóle styl życia. Kiedyś powiedzmy Polacy, wielkim wydarzeniem były wyprawy maluchami do Bułgarii, prawda? Bo to było takie otwarcie, to teraz właśnie to. I to się będzie pogłębiało, ta potrzeba narasta. My po prostu uczymy się, patrzymy praktycznie, co się dzieje i zawsze, niewątpliwie, może później, ale to zawsze do nas wraca. Myślę, że to też niedługo nas czeka. Dziękuję bardzo. Stanisław Tołwiński, prezes Aeroklubu Ukrainy Jezior, inicjator i organizator festynu lotniczego Mazury, był moim i Państwa gościem. Również dziękuję Państwu. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Ukrainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.